Delafee Lee Sayers, Bury Kot To bardzo ładnie, żeś zechciał przyjść i widzieć się ze mną w tych okolicznościach, Haringey. Wierz mi, że bardzo to sobie cenię. Nie każdy zapracowany adwokat zdobyłby się na tyle dla tak beznadziejnego klienta. Chciałbym tylko podsunąć Ci jakąś trochę prawdopodobniejszą historię ale mogę opowiedzieć jedynie to, co już opowiedziałem Pibodiemu. Widzę oczywiście, że nie wierzę ani jednemu słowu, ale nie mam do niego to pretensji. Uważa, że powinienem umieć wymyślić opowiadanie bardziej zasługujące na wiarę. No, przypuśćmy, że mógłbym. Ale co z tego za pożytek? Prawie na pewno człowiek gdzieś się potknie, jeśli próbuje zaprzysiąc kłamstwo. To, co ci opowiem, jest całkowitą prawdą. Meredith i ja zawsze byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. W szkole, na uniwersytecie i potem. Po wojnie rzadko się widywaliśmy, bo każdy z nas mieszkał w innej stronie kraju. Ale spotykaliśmy się w stolicy od czasu do czasu i niekiedy pisywaliśmy do siebie i, że tak powiem, każdy z nas wiedział, że drugi gdzieś tam tkwi. Przed dwoma laty napisał do mnie i zawiadomił, że się żeni. Stuknęła mu właśnie czterdziestka, dziewczyna była o piętnaście lat młodsza. On zaś był okropnie zakochany. Trochę mnie to pobudziło do śmiechu. Wiesz, jak to jest, kiedy się żeni ktoś z przyjaciół. Człowiek wtedy czuje, że nie będzie już tak jak dawniej. A ja przyzwyczaiłem się do myśli, że Marydew i ja zostaniemy starymi kawalerami. Ale oczywiście pogratulowałem mu i posłałem prezent ślubny. No i miałem szczerą nadzieję, że będzie szczęśliwy. Był oczywiście zakochany po same uszy. Pomyślałem, że to nawet niebezpieczne, jeśli się weźmie pod uwagę różne rzeczy. Wyglądało na to, że się ożenił rozsądnie, gdyby nie ta różnica wieku. Powiedział mi, że poznał ją na garden party na probostwie. Akurat tam. Gdzieś z Norfolki, że ona nigdy nie opuszczała dotąd swych rodzinnych stron. Dosłownie nigdy, to podkreślam. Nie ruszyła się nawet do najbliższego miasta. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie była dobrze wychowana czy coś takiego. Jej ojciec był jakimś dziwnym odludkiem, medievalistą czy jakimś innym szperaczem. Rozpaczliwie biednym. Umarł wkrótce po tym, jak się pobrali. Nie widywałem się z nimi przez rok albo więcej – Wiesz, że Meredith jest inżynierem budowniczym i gdy minął miodowy miesiąc, zabrał żonę do Liverpoolu, gdzie robił coś przy budowie portu. Po dzikiej okolicy w Norfolk musiała to być dla niej wielka odmiana. Ja przebywałem w Birmingham, a że po uszy tkwiłem w swoich sprawach, więc dorywczo tylko wymienialiśmy listy. Jego były, mogę je tylko tak nazwać, wyrazem oszałemującego szczęścia, zwłaszcza na początku. Później wydawał się trochę zmartwiony stanem zdrowia swojej małżonki. Była nerwowa. Życie w mieście jej nie odpowiadało. Byłby zadowolony, gdyby mógł zakończyć swoją pracę w Liverpoolu i zabrać ją na wieś. Nie było, rozumiesz, wątpliwości co do ich szczęścia. Zagarnęła go, jak to mówią, z duszą i ciałem. I jeśli wznaje się na tym, darzyła go tymi samymi uczuciami. Chcę, żeby to było całkiem jasne. No więc, aby się długo nie rozwodzić, Mary du napisał do mnie na początku ubiegłego miesiąca i powiedział, że właśnie się wybiera na nową robotę. Będzie rozbudowywał sieć irygacyjną gdzieś w Somerset i zapytał, czy mógłbym urwać się i przyjechać tam do nich na parę tygodni. Chciał się ze mną nagadać, a Felicia bardzo pragnęła mnie poznać. Dostali pokoje w wiejskim zajeździe, Miasteczko leżało na uboczu, ale były tam miejsca dobre dla wędkarzy: ładny krajobraz i tak dalej. No i miałem dotrzymywać towarzystwa felicji, podczas kiedy on będzie pracował przy zaporze wodnej. Miałem już dosyć Birmingham, tego gorąca i różnych innych rzeczy. Także bardzo mi się ten projekt spodobał. Tak czy owak, należał mi się urlop, więc postanowiłem pojechać. Miałem coś jeszcze do załatwienia w Londynie, co jak obliczyłem, powinno by mi zająć około tygodnia, więc zapowiedziałem, że przyjadę do Little Hexham 20 czerwca. Zdarzyło się jednak, że moje sprawy w Londynie zakończyły się niespodziewanie szybko i 16 stwierdziłem, że jestem absolutnie wolny i tkwię w hotelu, a tuż pod oknem pracują świdry mechaniczne i na dokładkę pobyt umila maszyna do asfaltowania. Pamiętasz, jaki to był upalny miesiąc? Po prostu płomienny czerwiec bez przesady. Nie było na co czekać, więc posłałem depesze do Meridua, zapakowałem walizkę i tego samego wieczora wsiadłem w pociąg do Somerset. Nie mogłem znaleźć pustego przedziału, wreszcie trafiłem do pierwszej klasy dla palących, gdzie trzy miejsca były zajęte i rozsiadłem się z zadowolenia w czwartym rogu. Był tam jegomość o wyglądzie wojskowego, starsza kobieta skupał walizek i koszyków oraz jakaś dziewczyna. Pomyślałem sobie, że będę miał miłą, spokojną podróż. I tak by było, gdyby nie pewna moja cecha. Zarazów wszystko toczyło się pomyślnie. Szczerze mówiąc, zdaje się, że drzymałem i obudziłem się w porę o siódmej, kiedy nadszedł kelner i powiedział, że jest kolacja. Poszedłem tylko ja, a kiedy wróciłem z wagonu restauracyjnego, starszego pana już nie było i pozostały tylko te dwie kobiety. Usadowiłem się znowu w swoim kącie i stopniowo, w miarę jak jechaliśmy, zaczęło ogarać mnie okropne uczucie, że w przedziale znajduje się gdzieś kot. Należy do tych nieszczęsnych ludzi, którzy nie znoszą kotów. Nie chcę przez to powiedzieć, że wolę psy, chodzi mi o to, że obecność kota w tym samym pomieszczeniu sprawia, iż czuję się nieznośnie. Nie mogę tego opisać, ale mam wrażenie, że wiele osób odczuwa to samo. Ma to coś wspólnego z elektrycznością, tak mi mówiono. Czytałem, że bardzo często niechęć jest obopólna, ale w moim przypadku tak nie było. Te bestie uważają widocznie, że jestem cholernie pociągający i zawsze lecą prosto do moich nóg. Śmieszne jest skarżyć się na to, ale niechęć do kotów nie przysparza mi życzliwości u starszych pań. W każdym razie zacząłem czuć się coraz gorzej. Wpadło mi do głowy, że ta stara na drugim końcu ławki musi mieć kota w jednym ze swoich niezliczonych koszyków. Pomyślałem, żeby ją poprosić, by wystawiła go na korytarz albo zawołać konduktora i kazać mu usunąć kota. Ale wiedziałem, jak bardzo głupio by to zabrzmiało. Więc postanowiłem, że spróbuję przetrzymać. Nie mogłem twierdzić, że zwierzę się źle zachowuje, ani nic podobnego, a ona wyglądała na wcale przyjemną staruszkę. Nie jej winarze, miałem taki uraz. Spróbowałem zajęć się czymś innym. Zacząłem spoglądać na dziewczynę, a było na co popatrzeć. Smukła, ciemna i z taką żałobnie białą skórą, przypominającą kwiat magnolii. Miała też zdumiewające oczy. Nigdy nie widziałem takich oczu. Bardzo jasne, brązowe, prawie bursztynowe, szeroko rozstawione i nieco skośne. Wydawało się, że mają jakiś własny blask, bo wiesz, o co mi chodzi – nie wiem, czy to dobrze określam. Nie chcę, żebyś myślał, że mnie wzięło, że mi się spodobała. Faktem jest, że nie pociągała mnie specjalnie, choć wyobrażam sobie, iż odmienny typ mężczyznę mógłby dostać kręczka na jej punkcie. Była po prostu niezwykła. To wszystko. Ale choć usiłowałem myśleć o innych rzeczach, nie mogłem pozbyć się niemiłego uczucia i w końcu zrezygnowałem i wyszedłem na korytarz. Wspominam o tym tylko dlatego, żeby pomóc ci zrozumieć resztę tej historii. Gdybyś tylko mógł pojąć jak strasznie się czuję, kiedy w pobliżu jest kot, nawet zamknięty w koszyku, to byś lepiej zrozumiał, jak doszło do kupna rewolweru. Tak więc dojechaliśmy do stacji węzłowej Hexham, najbliższej Little Hexham, i mój stary Meridian czekał już na peronie. Dziewczyna też wysiadła. Dzięki Bogu nie ta starsza pani z kotem. Właśnie podawałem jej rzeczy, gdy podbiegł Merydiu i powitał nas oboje. Halo! Zawołał. Ależ to wspaniałe. Czy państwo już się poznali? Okazało się więc, że ta dziewczyna była panią Merydiu i że wybrała się do Londynu po sprawunki. Wyjaśniłem jej, dlaczego przyjechałem wcześniej na co ona powiedziała, że to świetnie i to, co zwykle w takich razach wypada powiedzieć. Zauważyłem jaki miała miły, niski głos i z jakim wdziękiem się poruszała. Zrozumiałem, choć, zapamiętaj to sobie, nie podzielałem zachwytów Meridua. Wsiedliśmy do auta. Pani Meridiu siedziała na tylnym siedzeniu, a ja usiadłem obok Meridua. I bardzo byłem zadowolony, że czuję pęd powietrza i uwolniłem się od przykrego wrażenia, jakiego doznawałem w pociągu. Meridiu powiedział mi, że ta miejscowość wspaniale im służy, a Felicia tutaj w pewnym sensie odżyła. Dodał też, że sam jest w doskonałej formie. Według mnie jednak wyglądał raczej na zapracowanego i wyczerpanego nerwowo. Podobałby Ci się ten zajazd Harringay? Taki trochę starodawny i dziwaczny, z prawdziwymi antykami. Nie jak podrobione graty z Tottenham Court Road. Pani Meridiu oświadczyła, że jest zmęczona. I wcześniej poszła spać. My zaśłyknęliśmy trochę i wyszliśmy przejście po wsi. To malutka wioska. Świat zabity deskami. Światła gaszą o dziesiątej. Małe domki przygniecione są strzechami. Wiekcie słomy nad oknami jak kosmata uszka. Cała miejscowość mruczała sobie przez sen. Brygada robocza Maryduła nie nocowała tutaj oczywiście. Miała pobudowane dla siebie domki przy zaporze o mile wsią. Właściciel zajazdu zamykał właśnie szyng, kiedy nadeszliśmy. Był to bryłowaty mężczyzna, o twarzy bez wyrazu. Żona jego, szczupła, płowowłosa kobieta, wyglądała na zbyt zachukaną, aby ośmieliła się otworzyć usta. Ale potem stwierdziłem, że się mylę, bo pewnego wieczora, gdy wytrąbił już jednego albo dwa za dużo i wyglądało na to, że się zanosi na całą noc, żona odprowadziła go na górę jednym gestem i spojrzeniem, które młode brało całą pewność siebie. Jednak pierwszego wieczoru siedziała u wejścia i nie zajmowała się nami. Zawsze uważałem, że to dokuczliwy typ kobiety, ale trzeba przyznać, że utrzymywała swój dom w nadzwyczajnym porządku i czystości. Dali mi przyzwoity pokój już pod okapem z długim, niskim oknem wychodzącym na ogród. Prześcieradła pachniały lawendą, więc położyłem się i zasnąłem prawie w okamgnieniu, bo widzisz, byłem tęgo zmęczony. Ale później w nocy obudziłem się. Było mi za gorąco, więc zdjąłem część koców, a potem podszedłem do okna, żeby zaczerpnąć powietrza. Ogród skąpany był w blasku księżycowym i zobaczyłem, że na trawniku coś się kręci i dziwnie przewraca. Patrzyłem jakiś czas, zanim zrozumiałem, że to dwa koty. Nie przeszkadzałem mi z tej odległości, więc przyglądałem się im przez pewien czas nie wróciłem w głąb pokoju. Przewracały się jeden przez drugiego, odskakiwały od siebie, gojąc własne cienie na trawie. Zajęte swymi tajemniczymi sprawami, nieruchomiały zadumane, jak to zwykle bywa u kotów. Wyglądało to na jakiś rytualny taniec. Potem, zdaje się, coś je przestraszyło i zamknęły. Wróciłem do łóżka, ale nie mogłem już zasnąć. Nerwy miałem napięte do ostateczności. Leżałem, patrząc w okno. Wsłuchiwałem się w jakiś miękki, szeleszczący odgłos, który stawał się dochodzić pomiędzy grubych gałęzi wistarii rosnących wzdłuż ściany domu. A potem z miękkim stuknięciem wylądowało coś na parapecie. Był to wielki, Bury kot. Co mówisz? No tak, taki czarno-szary, prękowany kot. Bura, tak. W moich okolicach mówi się, że to bury. Nigdy nie widziałem takiego potwora. Stał z głową nieco przychyloną na bok, wpedrywał się w pokój i miękko pocierał uszami o framugę okienną. Oczywiście nie mogłem tego znieść. Rzuciłem w bestię butem i nie zniknęła. Gorąco czy nie? W każdym razie zamknąłem i zareglowałem okno. Zdawało mi się, że słyszę ciche miauczenie gdzieś daleko w krzakach, potem zapadła cisza. Jednak po tym wszystkim zasnąłem twardo i leżałem jak kłoda, aż przyszła służąca, żeby mnie obudzić. Następnego dnia Meridian podwiózł nas samochodem, żebyśmy obejrzeli miejsce, gdzie budowano zaporę. Wtedy to po raz pierwszy przekonałem się, że Felicja jest nadmiernie pobudliwa. Zawiózł nas tam, gdzie zmieniano bieg części nurtu, kierując w ten sposób wartki strumień, żeby poruszał dynamo elektrowni. Przez strumień przerzuconych było parę desek, po których mieliśmy przejść, by zobaczyć maszynę. Strumień był dość wąski i nie było żadnego niebezpieczeństwa, ale Felicia uparła się, że nie przejdzie, a kiedy Meridian nalegał, wpadła prawie w histerium. Gdy wróciliśmy, już się opanowała i przepraszała, że była taka niemądra. Merydium oczywiście się kajał i poczułem, że jestem piątym kołem uwozu. wozu. Powiedziałem mi potem, że kiedyś jako dziecko wpadła do rzeki, o mało się nie utopiła i że to pozostawiło taki, jak to się nazywa, kompleks płynącej wody. Poza tym jednym drobnym zatargiem przez cały czas, gdy tam byłem, nie słyszałem, aby sobie powiedzieli choć jedno złe słowo. Przez cały tydzień pobytu nie zauważyłem też żadnego objawu, który by wskazywał na zły stan zdrowia, panie Meridiu. Doprawdy, im było goręcej, tym większą tryskała żywotnością. Cała nie opromieniowała. Meridiu, nieobecny całymi dniami, bardzo ciężko pracował. Uważałem, że przesadza i zapytałem go, czy czasem źle nie sypia. Powiedział mi, że przeciwnie, co nad zasypia, gdy tylko głowę przyłoży do poduszki i, co najbardziej u niego niezwykłe, nie ma żadnych snów. Ja sam czułem się dość dobrze, ale upały męczyły mnie i nie miałem ochoty na żadne wysiłki. Pani Meridiu zabierała mnie na długie przejażdżki samochodem. Siadywałem całymi godzinami w półśnie, ukołysany pędem ciepłego powietrza i mruczeniem silnika, wpatrując się w mego kierowcę. Siedziała wyprostowana przy kierownicy z oczami wlepionymi, bez przerwy wijącą się szosę. Zwiedzaliśmy całe okolice na południe i wschód od Little Raz czy dwa dojechaliśmy na północ, aż do Bath. Raz zaproponowałem, żebyśmy skręcili przez most na wschód, gdzie zdaje się były ładne lasy, ale pani Mary Dewey nie miała ochoty, powiedziała, że tam zła droga i że krajobraz po tej stronie jest nieciekawy. Spędziłem całkiem przyjemny tydzień w Little Hexami, gdyby nie koty, czułbym się doskonale. Co noc nasz ogród nawiedzał bury kot, którego widziałem pierwszej nocy. Mały, brunatny i strasznie cuchnący czarny były specjalnie dokuczliwy. A pewnej nocy dołączył się i przestraszony biały koczek, który przez całą godzinę miałczał mi pod oknem. Rzucałem butami i książkami w moich gości, aż miałem tego już serdecznie dość. Ale one z uporem wyznaczały sobie spotkania w ogrodzie przed zajazdem. Dokuczało mi to z każdą nocą coraz bardziej. Pewnego razu naliczyłem ich piętnaście, gdy siedziały. Kołem na dwóch łapkach, podczas gdy Bury Kot tańczył wśród nich swój taniec cieni, pojawiając się i znikając w mroku jak czułęko kackie Musiałem mieć oko zamknięte, bo Bury Kot najwyraźniej miał już zwyczaj ważenia powistarii. Drzwi też musiałem zamykać, bowiem raz gdy wyszedłem, by przynieść coś z pokoju na dole, znalazłem go po powrocie na łóżku, jak ugniatał kołdrę łapkami. Drap, drap, drap z oczami przymkniętymi w zmysłowej ekstazie. Spędziłem go, a on parknął na mnie i uciekł w ciemny korytarz. Powiedziałem o nim gospodyni, ale ona dość zdawkowo odparła, że nie trzyma kota w zajeździe. I właściwie nigdy ich za dnia nie widziałem. Aż pewnego razu o zmierzchu przyłapałem gospodarza w jednym z budynków w obejściu. Miał na ramieniu brunatnego kota i karmił go czymś, co wyglądało na skrawki wątróbki. Zrobiłem mu wymówkę, że zwabia koty i prosiłem... Czybym nie mógł dostać innego pokoju, gdyż wytrąca mi z równowagi co nocna kocia muzyka? Ledwie rozchylił wąskie powieki i wymamrotał, że zapyta o to żonę, ale nic w tej sprawie nie zrobiono. I prawdę mówiąc, zdaje się, że nie było drugiej sypialni w tym domu. Z każdym dniem upałsławo się coraz bardziej nie do zniesienia. Co dzień zbierało się na burze, niebo było wtedy... Jak mosiąc, ziemia jak rozpalone żelazo, a powietrze drżało, aż oczy bolały patrzeć. Dobrze, Haringey, staram się nie odbiegać od tematu. Niczego przed tobą nie ukrywam. Podkreślam, że moje stosunki z panią Meridiu były najzwyklejsze na świecie. Oczywiście dużo przebywałem w jej towarzystwie, bo jak już wspomniałem, Meridiu był cały dzień poza domem. Rano jechaliśmy z nim do zapory, potem ona zabierała wóz i naturalnie staraliśmy się możliwie jak najprzyjemniej spędzić czas aż do wieczora. Miałem wrażenie, że jest całkiem zadowolona z mego towarzystwa, a i ja nie powiem, żebym jej nie polubił. Nie umiem ci powtórzyć o czym rozmawialiśmy. W każdym razie o niczym wartym zapamiętania. Nie była kobietą zbyt rozmowną. Siadywała lub leżała całymi godzinami w słońcu, prawie się nie odzywając. Przeciągając się tylko w cieplej blasku. Czasami całe popołudnie bawiła się gałązką lub kamyczkiem, a ja siedziałem obok i paliłem. Czy była spokojna? Nie. Nie nazwałbym jej spokojną. W żadnym wypadku. Wieczorami ożywiała się i trochę więcej mówiła, ale na ogół wcześniej chodziła spać i pozostawiała meryduła i mnie na pogawędce w ogrodzie. Aha. Teraz o tym rewolwerze. Tak. Kupiłem go w Bath, dokładnie w tydzień po przybyciu do Little Hexham. Pojechaliśmy tam rano i w czasie, gdy pany Meridiu załatwiała jakieś sprawunki dla męża, ja poburowałem po sklepach ze starzyzną. Miałem zamiar zdobyć wiatrówkę albo flower czy coś podobnego, kiedy nagle zobaczyłem ten rewolwer. Widziałeś go oczywiście. Jest bardzo malutki, nieco większy niż dziecinna zabawka, jak to piszą w książkach, ale może okazać się skuteczny. Stary, który mi go sprzedał, nie znał się chyba za dobrze na broni palnej. Wziął go w komis niedawno, jak mi oświadczył, wraz z dziesięciu nabojami. Nie pytał, czy mam pozwolenie na broń. Był zadowolony po prostu, że może coś sprzedać, nie robiąc klientowi trudności. Powiedziałem mu, że wiem, jak się obchodzić z rewolwerem i żartobliwie dodaję, że chcę sobie postrzelać z zasadzki do kotów. Zdaje się, że to go nieco zaniepokoiło. Był to wysuszony, mały staruszek o skąpej siwej bródce i żelastej szyi, Zapytał mnie, gdzie się zatrzymałem. Powiedziałem, że w Little Hexham. To niech pan lepiej uważa, rzekł. Oni tam bardzo dbają o swoje koty. Ludzie powiadają, że to niedobrze je zabijać. A potem dodał coś o srebrnej kuli, co nie całkiem zrozumiałem. Wydawało się, że ten drżący starzec ma jakieś skrupuły z wydawaniem mi paczki, ale zapewniłem go, że jestem w pełni odpowiedzialny, więc co kupuję. Pozostawiłem go w drzwiach sklepu, jak szarpał brudkę i patrzył za mną z niepokojem. Tej nocy była burza, Już pod wieczór niebo nabrało barwy o ołowiu, ale i upał był bardziej przykry i przytłaczający niż za dnia. Państwo Meridiu byli dziwnie poddenerwowani. On ponuro klął pogodę i muchę, ona zaś była podniecona i niespokojna. Burza wpływa tak na niektórych ludzi. Czułem się nie lepiej, a co gorsza, miałem wrażenie, że cały dom jest pełen kotów. Nie widziałem ich, ale wiedziałem, że są tutaj, że czają się za szafami, śmigają bezszelestnie po korytarzach. Ledwie wysiedziałem w saloniku i z radością wymknąłem się do swego pokoju. Koty czy nie koty, musiałem otworzyć okno i tkwiłem tam w rozpiętej bluzie od piżamy, próbując zaczerpnąć powietrza. Nie pomogło to wiele. Mieszkanie dyszało żarem, jak wnętrze pieca niczego. I w dodatku ciemno, choć oko wykol. Ze swego okna nie rozróżniałem prawie, gdzie kończy się trawnik, a zaczynają krzaki. Ale słyszałem i czułem koty. Coś drapało z lekka wśród wistari i szarpało liście. około jedenastej, który z kotów rozpoczął koncert głośnym, możliwym lamentem. Kolejno przyłączały się inne. Przysiągłbym, że było ich pięćdziesiąt. Od razu zrobiło mi się dło i dostałem gęsiej skórki. Wyczułem w dodatku, że jeden z nich po ciemku zmierza wprost na mnie. Rozejrzałem się szybko i oto przede mną stanął wielki bury kot oparty o moje ramię, z oczyma jarzącymi się jak zielone lampki. Wrzasnąłem i zamachnąłem się na niego, on zaś parsknął, zyskakując na dół poza okno. Posłyszałem uderzenie o żwir i wrzaski kocie, które zabrzmiały w całym ogrodzie z nową gwałtownością. Potem w jednej chwili zapanowała cisza, w oddali pojawił się błękitny błysk, potem drugi. Przy pierwszej błyskawicy ujrzałem odległy mur otaczający ogród, dekorowany na całej długości kotami, jak fryz w dziecinnym pokoju. Gdy błysnęło drugi raz, wierzch muru był już pusty. Przez trzy godziny siedziałem patrząc, jak błyskawice przecinają niebo i radowałem się łoskotem piorunów. Burza usuwała wszystkie elektryczne zaburzenia w moim ciele. Chciałem krzyczeć z podniecenia i ulgi. Potem spadły pierwsze ciężkie krople, następnie o godzinie drugiej zaczęła się nieprzerwana ulewa, a potem potop. Waliło w otoczony żelazem ogród z takim hałasem, jak gdyby przewracały się stalowe słupy. Wzniósł się upajający zapach ziemi, a wiatr zerwał się i miotał deszczem w moją twarz. Posłyszałem, jak na drugim końcu korytarza ktoś zamyka i regluje okno. Wychyliłem się wśród szumu i pozwoliłem, by woda zmoczyła mi głowę i ramiona. Grzmoty huczały nieustannie, coraz słabiej i dalej. A gdy błyskało od czasu do czasu, widziałem rozpostartą między mną a ogrodem białową sieć spadającej wody. Po jednej z takich serii grzmotów, stałem sobie sprawę, że ktoś stuka do drzwi. Otworzyłem je. Stał w nich meridiu. W ręce miał świecę, a twarz jego wyrażał przestrach. Felicja zawołał gwałtownie. Zachorowała. Nie mogę się jej dobudzić. Chodź i pomóż mi na miłość boską. Popędziłem za nim przez korytarz, w jego pokoju były dwa łóżka, duże o czterech kolumienkach, osłonięte szkarłatnym Adamaszkiem i przysunięte do okna małe łóżko polowe. To drugie było puste, a pościel na nim była nieładzie. Widocznie to on tylko, co z niego wstał. Na łóżku z kolumienkami leżała pani Meridiu, naga, przysłonięta tylko prześcieradłem. Leżała płasko na plecach, a na ramionach wiły się jej długie, czarne włosy, splecione w dwa warkocze. Twarz miała woskowo bladą i ściągniętą jak twarz trupa, a tętno tak słabe, że zrazu go nie wyczuwałem. Oddech był bardzo powolny i płytki, a ciało zimne. Potrząsnąłem nią, jednak wcale nie zareagowała. Uniosłem jej powieki i zauważyłem, że oczy miała wywrócone, tak że tylko białka błyskały. Dotknięcie końcem palca wrażliwej gałki nie wywołało żadnej reakcji. Zacząłem się zastanawiać, czy nie zażywa jakichś narkotyków. Meridio uważał widocznie, że potrzebne są pewne wyjaśnienia. Coś tam był kotał upale, że nie mogła znieść nawet lekkiej jedwabnej koszuli nocnej. Zaproponowała mu, żeby się położył na drugim łóżku. On spał twardo, przespał nawet grzmoty. Obudził go deszcz bryzgający mu w twarz. Wstał i zamknął okno. Potem odezwał się do Felicji, żeby się dowiedzieć, jak się czuje. Pomyślał, że może burza ją przestraszyła. Nie usłyszał odpowiedzi. Zapalił światło. Jej stan go przeraził, a potem już wiesz. Powiedziałem mu, żeby wziął się w garść i spróbował, czy nie uda mu się przywrócić krążenia. Trzeba tylko rozcierać jej ciało. W gruncie rzeczy byłem przekonany, że jest ona pod wpływem środka nasynnego. Zebraliśmy się do roboty, masując ją i szczypiąc i uderzając wilgotnymi ręcznikami. Chwilami wołaliśmy ją po imieniu wprost do ucha. Zupełnie jakbyśmy mieli do czynienia z martwą kobietą, tyle że pierściej jej podnosiła się i opadała bardzo lekko, ale regularnie. Ja zaś, z pewnym zaskoczeniem, dostrzegłem na magnoliowej bieli jej skóry skazał. Tuż nad sercem miała duże, brunatne znamię. Wzburzony wyobraziłem sobie, że to rana i przestraszyłem się. Ciężko mieliśmy pracę przez pewien czas, aż pod z nas pływał. kiedy nagle zdaliśmy sobie sprawę, że coś się dzieje za oknem. Słychać było ukradkowe pukanie i drapanie o szyby. Złapałem świecę i podszedłem do okna. Na parapecie siedział, trzymając się pazurami framugi, bury kot. Jego zlane deszczem zmokłe futro przylegało do ciała. Oczy wlepił we mnie, zaś pyszczek otwarł, jakby protestując. Kot drapał w ramę okienną, a tylne łapy zaslizgiwały się i zgrzytały po blasze. Zacząłem stukać w szybę i krzyczeć na kota, ale on dobijał się jako pętany. Dysklałem go i odwróciłem się, wydał przeciągłe i rozpaczliwe miauknięcie. jąknięcie. Meridiu zawałałbym przyniósł świecę i zostawił w spokoju tę bestię. Powróciła do łóżka, ale ponury wrzask nie ustawał. Zaproponowałem, żeby Meridiu zbudził gospodarza. Postarał się o butelki z gorącą wodą i trochę wódki z baru. No i dowiedział się, czy nie można posłać kogoś po doktora. Meridiu posłusznie odszedł, ja zaś kontynuowałem masaż. Zdawało mi się, że tętno jest jeszcze słabsze. Nagle przypomniałem sobie, że mam w walizce małą butelkę koniaku. Wybiegłem, żeby ją przynieść i wtedy kocisko nagle przestało wrzeszczeć. Chodząc do swego pokoju, poczułem rozkoszne tchnienie świeżości. Okno było otwarte. Znalazłem w ciemnościach walizkę i zacząłem szperać wśród koszul i skarpet, nie mogąc namacać butelki. Wtem posłyszałem głośne, triumfujące miauknięcie, Odwróciłem się, gdy burę kocisko przykucnęło przez moment na parapecie, potem przeskoczyło za moimi plecami i wymknęło się drzwiami. Znalazłem flaszkę i pobiegłem z powrotem właśnie w chwili, gdy meridiu i gospodarz wchodzili na schody. Kiedy weszliśmy do pokoju, pani meridiu poruszyła się, usiadła na posłaniu i zapytała, co na miłość boską się stało? Nigdy chyba jeszcze nie czułem się tak okłupiały. Następnego dnia było chłodniej, burza oczyściła atmosferę. Co Meridiu powiedział swojej żonie, tego nie wiem. Żadne z nas nie nawiązało do wydarzeń nocnych i wszystko wskazywało, że pani Meridiu cieszy się najlepszym zdrowiem. Meridiu wziął sobie wolny dzień na budowie i wszyscy razem wybraliśmy się na dłuższą przejażdżkę samochodem. Stosunki między nami były jak najlepsze. Co pyta Mary Dill? na pewno powie to samo. Nie mogę uwierzyć, Haringey, po prostu nie mogę uwierzyć, żeby mógł mnie podejrzewać. Słowo daję, nie było żadnych postaw do podejrzeń, absolutnie żadnych. Tak, to ważna data, 24 czerwca. Nie mogę ci bardziej szczegółowo opowiedzieć, bo nie mam nic więcej do opowiedzenia. Wróżyliśmy i jedliśmy kolację jak zwykle. Byliśmy wszyscy troje razem przez cały dzień, aż do chwili, gdy udaliśmy się na spoczynek. Daję ci słowo honoru, że tego dnia z żadnym z nich na osobności nie rozmawiałem ani z nim, ani z nią. Pierwszy poszedłem spać i posłyszałem, jak tamci w jakie pół godziny potem wchodzą po schodach. Rozmawiali ze sobą wesoło. Noc była księżycowa. Nareszcie nie niepokoiła mnie żadna kocia muzyka. Nie troszczyłem się nawet o zamknięcie okna, ani drzwi. Zanim się położyłem, umieściłem na krześle rewolwer. Tak, był naładowany. Nie miałem specjalnego powodu, aby kłaść go pod ręką, chyba podświadome postanowienie. zrobiłem porządek z kotami, jeśli mi urządzą jeszcze jeden koncert. Byłem wściekle zmęczony i myślałem, że usnął od razu. Tymczasem nie. Musiałem być zbyt zmęczony. Leżałem, patrzyłem na księżyc, a potem około północy posłyszałem to, czego się trochę spodziewałem. Ukradkowe skrobanie wśród wistarii i ciche miauknięcie. Usiadłem na łóżku i sięgnąłem po rewolwer. Posłyszałem lekkie klapnięcie, gdy na parapet skoczył wielki kot. Zobaczyłem jego czarno-srebrzyste boki, zaraz jego okrągłej głowy Nastawione uszy i wyprostowany ogon. Wycelowałem i strzeliłem. Bestia wydała przerażający wrzaski i zeskoczyła do pokoju. Zerwałem się z łóżka. Huk strzału rozmrzał donośnie w całym domu. Z dołu słyszałem odległe głosy. Popędziłem za kotem przez korytarz z rewolwerem w ręce. Chyba chciałem go dobić. A potem w drzwiach w pokoju państwa Mary Dewey zobaczyłem Felicję. Stałem niepewnie, trzymając się obu rękami framugi drzwi, potem upadła moich nóg. Jej obnażona pierś była skrwawiona i gdy stałem patrząc na nią i ściskając rewolwer, wyrzedł Meridiu i tak nas zastał. No więc, Harringay, to jest cała historia. Zupełnie to samo opowiedziałem Pibodemu. Obawiam się, że nie bardzo się to spodoba wysokiemu sądowi, ale cóż mogę zrobić... Innej nie opowiem. Krwawy szlak wiódł z mojego do jej pokoju. Kot musiał tędy uciekać. Ja wiem, że do kota strzelałem. Żadnego innego wyjaśnienia dać nie mogę. Nie wiem, kto zastrzelił panią Meridiu i dlaczego. Nic na to nie poradzę, że wszyscy w gospodzie mówią, że nigdy nie widzieli Burego kota. Meridiu widział go tamtej nocy. I wiem, że nie skłamie w tej sprawie. Przeszukajcie dom, Harringay. To jedyne, co zostało do zrobienia. Rozbierzcie go na kawałki, a znajdziecie ciało burego kota. Będzie miało w sobie kulę. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski, czytał Jacek Brzezowski. Dorothy Lee Sawyers, Miss Atherton Fleming 1893-1958 Zadebiutowała w roku 1916 tomem wierszy, w roku 1923 wydała pierwszą swoją powieść kryminalną Czyje ciało? Husbandy. I odtąd jej doskonale skonstruowane pełne humoru i błyskotliwej inteligencji utwory tego typu zdobyły jej wielką sławę. Przed wojną cieszyła się u nas dużym powodzeniem powieść pod tytułem Zbrodnia wymaga reklamy. Pani Sayers napisała też szereg słuchowisk radiowych, aż wreszcie zaskoczyła publiczność przykładem piekła z boskiej komedii Dantego 1949. Przytoczony tu jeden z jej fantastycznych utworów jest oparty na motywie starych wierzeń.